gdy ćwiczymy lub sprzątamy. Możesz uczyć się angielskiego mimochodem. Zapraszamy! Witamy w drugim odcinku kursu Angielski Mimochodem. Wraz ze mną jest... Magda. Ja mam na imię Jacek. Powtórzmy sobie to, czego nauczyliśmy się w poprzednim odcinku. Jak powiemy... Cześć! Hello! Hello! Jak mi inaczej można powiedzieć? Hi. Hi. Dzień dobry. Good morning. Good morning. Dzień dobry, ale mówione po południu. Good afternoon. Good afternoon. Dobry wieczór. Good evening. Good evening. Dobranoc. Good night. Good night. Do widzenia. Goodbye. Goodbye. Jak się masz? How are you? How are you? Znakomicie. Wspaniale. Great. Great. Dobrze. Good. Good. Fine. Można powiedzieć, I'm fine. I am Jacek. I'm Polish. Ja jestem Jacek. Jestem Polakiem. Polish to tak naprawdę przymiotnik polski, ale jest używany do określenia narodowości. I am Jacek. Ja jestem Jacek. W angielskim musimy dodać zaimek osobowy. Ja jestem. Ale za to czasownik. Am. Możemy skrócić i powiedzieć I'm Jacek. Pytanie. Czy jesteś Polakiem? Are you Polish? Are you Polish, Magda? Yes, I am. Yes, I am. Are you English? No, I'm not. No, I'm not. Ewentualnie. No, I am not. I am Możemy skrócić do I'm. I tak najczęściej, najczęściej się dzieje w przypadku zwykłej rozmowy potocznej. Poćwiczmy to. Are you German? No, I'm not. No, I'm not. Oczywiście Niemiec powiedziałby yes, I am. Are you Russian? No, I'm not. I'm a Polish. No, I'm not. I'm Polish. Nie. Nie jestem. Jestem Polką. Russian to oczywiście Rosjanin, Rosjanka. jak będzie Francuz? French. French. I tak samo można powiedzieć: Are you French? Yes, I am albo no, I am not. Jakbyśmy powiedzieli? Czy jesteś studentem? Are you a student? Are you a student? Znakomicie. Zauważcie, że student jest poprzedzone słówkiem a. Are you a student. To a nic nie znaczy. A jest to przelimek nieokreślony. Stawiamy go przed rzeczownikiem. Wtedy kiedy mówimy o jakiejś rzeczy, która nie jest bliżej określona, jest jedną z wielu rzeczy. Are you a student, Magda? No, I'm not. No, I'm not. Chociaż można by się zastanawiać, uczysz się teraz angielskiego. W związku z czym można by powiedzieć, I'm a student of English. Jestem studentką angielskiego. A, albo uczennicą angielskiego, bo student to niekoniecznie jest ktoś, kto um, studiuje na uniwersytecie. To może być ktoś, po prostu jakiś słuchacz jakiegoś kursu. Are you a nurse? Yes, I am. Yes, I am. I am a nurse. Nurse to pielęgniarka. Are you a doctor? No, I'm not a doctor. No, I'm not a doctor. Albo po prostu no. I'm not a doctor. Lekarz. Zauważcie, że wszędzie przed tymi słówkami dajemy krótkie słówko e. Ale e występuje tylko w liczbie pojedynczej. Jeżeli byśmy chcieli powiedzieć, czy jesteście studentami, wtedy e znika. Are you students? Yes, we are. Albo no, we aren't. Tak jesteśmy. Nie. Nie jesteśmy. Are you nurses? Czy jesteście pielęgniarkami? I jakbyśmy powiedzieli, tak jesteśmy. Yes, we are. Yes, we are. Nie, nie jesteśmy. No, we aren't. No, we aren't. Znowu aren't. To skrót od are not. No, we are not. Nie, my nie jesteśmy. No, we are not. Are you doctors? No. Tak, jesteśmy. Yes, we are. Yes, we are. Nie, nie jesteśmy. No, we aren't. No, we aren't. Albo no, we are not. Jakbyśmy powiedzieli, to jest mój samochód. Na słówko to mamy dwa, nawet może trzy określenia w angielskim. Najprostsze this. This is my car. To jest mój samochód. Car, samochód, my car, mój samochód. This is my car. Ale możemy też powiedzieć that is my car. Różnica pomiędzy this i that jest taka, że this określa przedmioty albo osoby, które znajdują się w pobliżu. That sugeruje, że te same przedmioty lub osoby znajdują się nieco dalej. Nie da się tego określić precyzyjnie, czasem można je stosować wymiennie, natomiast ogólnie this to zawsze bliżej niż that. To jest mój samochód, Magda. This is my car. This is my car. To jest mój kot. This is my cat. This is my cat. To jest mój pies. This is my dog. This is my dog. Jakbyśmy zapytali, czy to jest Twój pies? Is this. Is this your dog? Znakomicie. Is this your dog zauważmy że pytanie znowu tworzymy nie przez zmianę intonacji jak w języku polskim ale przez zamianę podmiotu i orzeczenia this is to jest is this czy to jest jakbyś zapytała czy to twój syn is this your son is this your son is this your son jakbyś zapytała czy to twoja żona Is this your wife? Mm -hmm. Is this your wife? Użyjmy teraz słówka that. Jakbyś zapytała, czy to jest twoja córka? Is that your daughter? Is that your daughter? Is that your daughter? Daughter, pisane To jest córka. Jak można zapytać, czy to twój mąż? Używając słówka that? Is that your husband? Is that your husband? Is that your husband? Jak na to odpowiadamy? Najprościej. Is that your husband? Tak, to on. Tak, on jest. Yes, it is. Nie. Yes, he is. Husband. To he. Chociaż niektóre kobiety czasem mają inne zdanie. Yes, he is. Czy to twoja córka? Is that your daughter? Yes, she is. Yes, she is. A więc he, on, she, ona. Ale słówko, które podała Magda na samym początku, it, też ma zastosowanie do rzeczy. Is that your car? Czy to twój samochód? I odpowiedz Magdo. Tak, to jest. Yes, it is. Yes, it is. Is that your cat? Nie, to nie jest. No, it isn't. No, it isn't. Czy to twój kot? Nie, to nie jest. W domyśle mój kot. Oczywiście, nie zawsze musimy mówić, odpowiadać pełnym zdaniem. I spokojnie możemy od, na pytanie. Is that your dog? Czy to jest twój pies? Możemy odpowiedzieć yes albo no. Ale typowe jednak dla języka angielskiego jest odpowiadanie takim, w taki sposób skrócony, ale jednak pełnym zdaniem. Yes, it is. No, it is not. Albo no, it isn't. To wszystko na dziś. Zapraszamy do tego, żebyście przesłuchali tą lekcję kilkakrotnie powtarzając, tłumacząc. Pamiętajcie, najważniejsze to nie tylko, żeby słuchać, ale żebyście te wszystkie przerwy, kiedy Magda czeka z odpowiedzią, wykorzystali na to, żeby samemu mówić, samemu próbować udzielać właściwej odpowiedzi, albo tłumaczyć, albo odpowiadać na pytania. Te przerwy nie są dlatego, że Magda się tak długo zastanawia. Te przerwy są dla Was, po to, żebyście mogli mówić, uczyć się mówić i sprawdzać później z odpowiedzią Magdy, czy trafiliście, czy odpowiedzieliście dobrze. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Jak się uczyć angielskiego mimochodem? Najpierw przesłuchaj lekcję raz lub dwa razy bez żadnych przerw.